Rozdział dwunasty. Zwierciadło Ein Eingarb. Zbliżało się Boże Narodzenie. Pewnego ranka w połowie grudnia Hogwart obudził się pokryty grubą warstwą śniegu. Jezioro zamarzło na dobre, a Wesleyowie zostali ukarani za zaczarowanie kilkunastu piguł śniegowych, które ścigały profesora Quirella, grzmocąc w jego turban. Kilka słów, którym się udało przebić przez zamiecie i zawieje, by przekazać pocztę, musiało przejść kurację u Hagrida. Wszyscy nie mogli doczekać się przerwy świątecznej. W salonie Gryffindoru i w wielkiej sali ogień huczał w kominkach, ale na korytarzach panował straszliwy ziąb, a w klasach wiatr łomotał w okna. Najgorsze były zajęcia z profesorem Snape'em, które odbywały się w lochach gdzie oddech zamieniał się w parę. Żeby się ogrzać, trzymali się jak najbliżej gorących kociołków. Naprawdę mi żal, powiedział Draco Malfoy na jednej z lekcji eliksirów. Tych wszystkich, którzy będą musieli zostać na Boże Narodzenie, bo nie chcą ich w domu. Kiedy to mówił, patrzył na Harego. Krab i Goil zachichotali. Harry, który właśnie odważał porcję sproszkowanego kręgosłupa Skorpeny, zignorował ich. Od meczu Quidicza Malfoy zrobił się... Jeszcze bardziej nieprzyjemny. Wściekły z powodu przegranej z próbował wszystkich rozśmieszyć propozycją, by w następnym meczu na pozycji szukającego Harego zastąpiła żaba drzewna, bo ma szersze usta. W końcu zorientował się, że nikogo to nie śmieszy. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem wyczynu Harego, który zdołał się utrzymać na zbuntowanej miotle. Powrócił więc do swojej dawnej metody szydzenia z jego sieroctwa i dzieciństwa u Mugoli. Harry rzeczywiście nie zamierzał wracać na święta do Darsleyów. Profesor McGonagall obeszła wszystkie domy, spisując uczniów, którzy zostają w zamku i Harry natychmiast wpisał się na listę. Nie czuł się wcale nieszczęśliwy z tego powodu, przeciwnie, uważał, że będą to najlepsze święta, jakie dotąd przeżył. Ron i jego bracia też zostawali, ponieważ państwo Wesleyowie wybierali się do Rumunii, by odwiedzić Charlie'ego. Po lekcji, gdy chcieli wyjść z lochów, stwierdzili, że korytarz jest zablokowany przez wielką jodłę, spod której wystają dwie olbrzymie stopy. Po głośnym sapaniu poznali, że za drzewkiem jest Hagrid. Cześć Hagrid, pomóc ci? Zapytał Ron, wpychając głowę Między gałęzie Nie, dzięki, dam radę, Ron Może byście przestali Blokować przejście, co? Rozległ się za nimi Zimny głos Malfoja. Chcesz sobie dorobić, Wesley? i Masz nadzieję zostać gajowym, jak skończysz szkołę? Albo jak szkoła z tobą skończy? Chatka Hagrida to chyba pałac W porównaniu z twoim rodzinnym domem Nie? Ron rzucił się na Alfoja, ale w tej samej chwili na szczyt schodów dotarł Snape. Wesley! Ron puścił przód szaty Malfoja. Został sprowokowany, panie psorze, powiedział Hagrid, wystawiając swoją wielką włochatę głowę z zajodły. Malfoy obrażał jego rodzinę. Może i tak było, ale bijatyki są w Hogwarcie zakazane, Hagrid, rzekł Snape. Minus pięć punktów dla Gryffindoru wesley i bądź wdzięczny, że tylko tyle. Ruszajcie stąd. Wszyscy! Malfoy, Krap i Goil Przecisnęli się obok drzewka Rozsiewając wokoło igły I śmiejąc się głupkowato Jeszcze go dostanę Wycedził Ron przez zęby Któregoś dnia odpowiem mi za wszystko Nienawidzę ich obu Mruknął Harry „Malfoja i Snape'a No, chłopaki głowa do góry Boże narodzenie Zapasem powiedział Hagrid Wiecie co? Chodźcie ze mną I zobaczcie w wielką salę Wygląda naprawdę Ekstra. Poszli więc za Hagridem i jego drzewkiem do wielkiej sali, której dekorowaniem byli zajęci profesor McGonagall i profesor Flitwick. A Hagrid, ostatnie drzewko, postaw je tam w rogu, dobrze? Sala wyglądała naprawdę wspaniale. Festony ostrokrzewu i jemioły wisiały na wszystkich ścianach, a wokoło stało ze dwanaście pięknych jodeł. Niektóre migotały maleńkimi sopelkami, inne jarzyły się setkami świec. — Ile dni wam zostało do ferii świątecznych? — zapytał Hagrid. — Tylko jeden — odpowiedziała Hermiona. — To mi przypomniało. Harry, Ron, mamy pół godziny do obiadu. Powinniśmy pójść do biblioteki. O, tak, masz rację, rzekł Ron, odrywając oczy od profesora Flitwika, który wyczarowywał różdżką złote bombki i wieszał na gałązkach właśnie dostarczonego drzewka. Do biblioteki? Zdziwił się Hagrid, wychodząc za nimi z sali. Tuż przed feriami macie bzika, czy jak? Ach, tu nie chodzi o naukę, wyjaśnił Muchary, od kiedy wspomniałeś o nikomu w lasie flamelu próbujemy się dowiedzieć, kim on jest. Co robicie? Hagrid wytrzeszczył oczy. Słuchajcie, mówiłem wam już, zostawcie to. Nic wam do tego, czego pilnuje puszek. My tylko chcemy się dowiedzieć, kim jest ten flamel. Nic poza tym, powiedziała Hermiona. Chyba, że ty nam powiesz i zaoszczędzisz nam trudu, dodał Harry. Przewaliliśmy już setki książek i nic nie możemy znaleźć. Daj nam tylko jakąś wskazówkę. Wiem, że gdzieś już Spotkałem to nazwisko. Nic nie powiem. No to musimy szukać sami, rzekł Harry i zostawili Hagrida samego z kwaśną miną, śpiesząc do biblioteki. Od czasu, gdy Hagridowi wyrwało się to nazwisko, rzeczywiście przetrząsali książki w poszukiwaniu jakichś informacji o flamelu, bo jak dotąd był to jedyny sposób, by dowiedzieć się, co chciał wykraść Snape. Kłopot polegał na tym, że nie mieli pojęcia o z czego zacząć, bo nie wiedzieli, co takiego mógł zrobić ten flamel, by znaleźć się w jakiejś książce. Nie było go w wielkich czarodziejach XX wieku, ani w wybitnych postaciach świata magii naszych czasów. Nie było go też w najważniejszych współczesnych odkryciach magicznych i we współczesnych osiągnięciach czarodziejstwa. A biblioteka była ogromna. Dziesiątki tysięcy ksiąg, setki półek... Tysiące rzędów. Hermiona sporządziła sobie listę tematów i tytułów, które postanowiła sprawdzić. Natomiast Ron chodził wzdłuż półek i wyciągał woluminy, na chybił trafił. Harry powędrował ku działowi ksiąg zakazanych. Niestety, żeby korzystać ze zgromadzonych tu dzieł, trzeba było mieć specjalne pozwolenie na piśmie od któregoś z nauczycieli, a doskonale wiedział, że żaden mu go nie da. — Były tam księgi zawierające tajemnice czarnej magii, której w Hogwarcie nigdy się nie nauczało, a dostęp do nich mieli wyłącznie studenci starszych lat, uczący się zaawansowanej obrony przeciw czarnoksięstwu. — Czego tu szukasz, chłopcze? — Niczego. Pani Pins, bibliotekarka, machnęła mu przed nosem miotełką z piór, więc lepiej stąd zmykaj, wynoś się. Już, już! Żałując, że nie przyszedł mu do głowy jakiś pomysł, Harry opuścił bibliotekę. Już na samym początku ustalili, że lepiej nie pytać pani Pins, gdzie można znaleźć coś o flamelu. Byli pewni, że potrafiłaby im udzielić wskazówek, ale nie chcieli ryzykować, że Snape dowie się, czego szukają. Harry czekał na korytarzu, żeby się dowiedzieć, czy Ron i Hermiona czegoś nie znaleźli, choć nie miał na to wielkiej nadziei. Poszukiwania prowadzili co prawda od dwóch tygodni, a ponieważ mogli to robić jedynie w przerwach między lekcjami, trudno się dziwić, że na nic jeszcze nie natrafili. Potrzebne im było dokładne, długie przeszukanie bez pani Pins dyszącej im w karki. Pięć minut później wyszli Ron i Hermiona kręcąc głowami. Poszli na obiad. Będziecie dalej szukać, jak mnie nie będzie, tak? Powiedziała Hermiona. I przyślijcie mi sowę, jak coś znajdziecie. A ty zapytaj rodziców, może coś wiedzą o tym flamelu, rzekł Ron. To chyba bezpieczne. Bardzo bezpieczne, bo oboje są dentystami, odpowiedziała Hermiona. W końcu rozpoczęły się ferie. Ron i Harry mieli teraz aż za dużo czasu, by rozmyślać o flamelu. W dormitorium spali tylko we dwóch, a że w salonie też było o wiele luźniej, bez trudu udawało się zająć dobre miejsca przy kominku. Przesiadywali tam godzinami, pojadając wszystko, co dało się nadziać na rożen. Chleb, angielskie bułeczki, ślazowe marmolatki i wymyślając najróżniejsze sposoby pozbycia się Malfoja ze szkoły, co było bardzo zabawne, nawet jeśli były zupełnie nierealne. Ron zaczął uczyć Harego gry w szachy czarodziejów. Od szachów mugoli różniły się tym, że figury były żywe, co sprawiało wrażenie, że dowodzi się oddziałami w bitwie. Komplet figur Rona był bardzo stary i zniszczony. Jak wszystko, co posiadał, należał kiedyś do któregoś z członków jego rodziny, w tym przypadku do dziadka. Starość figur nie była jednak wcale ich wadą. Ron tak dobrze je znał, że bez trudu skłaniał je do robienia tego, co zechciał. Harry grał kompletem pożyczonym od Szejmusa Finigena i miał spore trudności. Figury nie miały do niego zagroż, zaufania i wciąż udzielały mu rad, co go trochę deprymowało. Nie stawiaj mnie tutaj, nie widzisz jego laufra, rusz się tym, nie możemy sobie pozwolić na jego stratę.